To zacierasz, nie chcę do niej powraca To co zakazane kusi dusi personalną grata Życie to brudna szmata Mówisz, a i tak z masz, Szukasz recepty na lepsze dni Bo kur, Kurwa Porwany, w grzechu o krok od paranoi Sam na sam, w czterech ścianach pierdolonej monotonii Tam to cmentarz porażek Pogrzebanych znowu i las Zysków i strat, pierdolony krat Tu, każdy ma swoje jazdy każdy ma swoje cele Koniec, końców kurwa i tak to będzie bez celem Nie przypalam tempa Nie przejdzie bez echa Mistaż pali kasz Mikrofon na on i wiesz Nic tu nie udowadniam To jest już oczywiste Jak wchodzę na bit, To rozpierdalam system Wszystko się wali Śmiech na sali Patrząc z góry Wszyscy kurwa taczy się pozjadali tu dominuje kani palec, Wolność, muda, hajs Wierz i przecież Chcesz wolności? Nie znajdziesz się w kazecie I nie znajdziesz jej na świecie przecież Zmaluj, Chcesz prawdy? Poszukaj jej w realu człowiek Bo tak naprawdę liczy się to, co masz w głowie Pomylić się, ludzka rzecz Już w życiu wiesz, tak to jest Jeśli gdzieś zagubiłeś sens To pewnie chcesz było odnalazł się Lecz zawsze Pamiętaj, że nie jest to co wcale łatwe To w sobie szukaj, znajdziesz Odpowiedź na pytanie, czego chcesz Kim chcesz być i jak cel Spójrz dziś, ja tam wiesz Nie powiem o tym ci, bo szukać to możesz tylko sam ty Tylko sam ty Tylko sam ty Tylko sam ty, właśnie 21 a ty zamknij mordę dzimko Oczywistą sprawą dla mnie studio, rodzina i hip -hop rzecz, prosto z boku aplikujesz Tak to dzieć na bezradność, uczucie, które czujesz Puszczam się, noga za nogą, chodź w Bo co mnie nie zabije, to mnie oczywiście w nocni Skutek uboczny, moja prosta polemika Wiem, że koniec w końcu, to ja i ty na Dystans się liczy, trzeba mieć go do wszystkiego dzisiaj 21 gram, skierpię centrum, wita Michał i nie od dzisiaj Alias Peteka, one masz tu surowe podziemie Dziewięćdziesiąt sześć Pierwsze Pierwsze skrzypce Nie litość. litości Od 07 jadę z rapę. kapiona nośni ich rzucone kości dla, Dla mnie nie ma odwrotu, reprezentant NKW, na pierwszej linii prądu, bit, beat. Daj mi ten Ty okay. z gamrym mam potęgi, nie brakuje mi werdy, mam zapasy energii Tu są ze mną zakaj nie rusza mnie krytyka i ponad wszystkich, zobacz wróciła moda, dziś każdy chce być MC, Ona połowa kurwa, nawet nie wie co to, mainstream Bez prawdziwości wersy, Za spacja spacji, jak rzeczywistość to ludzka wyobraźnia do, do, do. Obudź się, powstań już, otwórz oczy, byś ze snu Pamiętaj oczy, że żyjąc tu, życzasz człowiek, to twój krót Głowa na karku, a w środku móc, serce bije i mówi już Obudź się, w końcu rusz, wóż krót, na pewno poczujesz kurcz Nie liczb na cud, idąc w nie patrz na tym co mówią skórz Robić swoje, to swoje ruch, jak wrc reca, dąb na tych kurc Dąb na tych kurc, dąb na koza, ceterius, gank 21 kurc